Mamy 24 czerwca 2016, godzina w pół do 20. otworzę za chwilę biurowe boskawą czyli mój kawowy stół mniej więcej z dwa tygodnie temu zabutelkowany. No co prawda jest piątek, było butelkowane prawie dwa tygodnie temu, bo w sobotę jest strasznie gorąco, jest Polska wyszła z grupy z, z drugiego miejsca na, na euro. Strasznie gorąco. Dzisiaj jeszcze mam w planie przelać moje hefeweizeny ceny na cichą fermentację. Od razu zadać chmiel. Nie mam zbyt dużo czasu. Nie wiem czy zdążę, no ale dobrze. Czas na pierwsze wrażenia z degustacji kawowego stołtu. Nie było słychać za bardzo syknięcia i wygląda na zbyt nasycone z butelki. Coś tam czuć tą kawę. Kolor no wiadomo. Bardzo bardzo ciemnobrązowy, ciemnobrązowa piana, dosyć wysoka już. Nie wiem, czy trwała, zobaczymy. Cyk na zdjęcie. póki ta piana się utrzymuje. Jestem właśnie w chwili w swoim laboratorium, w, czyli w garażu. Zrobione. Nie wiem czy słychać, bo odłożyłem na chwilę miktafon. Dobrze. Jest... Piwo jest zbyt zimne tak naprawdę. Trochę za zimne na tą degustację. Ze szklanki czuć go stołką, więc... No zobaczymy. Ciekawy zapach. Dobre. Dobre. Drugie dobre piwo, które mi się udało. Piana cały czas jest. Trochę opadła, jest bardzo drobna, brązowa. Nasycenie jest właściwe dla stoutu, czyli niezbyt duże, ale takie wystarczające tak jak lubię goryczka nie no kawa jest kawa jest wyraźna goryczka tak e, nie jest to aipa ale jest e, znacząca jak na stołk taki bardzo bardzo przyjemna idę dać powąchać lepszym magda Powąchaj. Kawa. Kawa? No. Nie no, kawa. Wyraźna kawa. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Dwa tygodnie temu zabutelkowane już można pić. Myślę sobie że ona się chyba jeszcze ułoży, ale już mogę śmiało je rozdawać, degustować. Kawusia jak nic. Dosyć wytrawne. Myślę, że to przez tą kawę. I jednak jak na stół całkiem pokaźna dawka chmielu. Jestem zadowolony, jestem ponownie zadowolony. Nie wiem, czy tamten pierwszy stop mi nie wyszedł ze względu na drożdże. Mam w tej chwili dwa piwa uważane na drożdżach US05, które, z których byłem zadowolony. i Jedno, z, których, z którego byłem niezadowolony było na US04. No nie wiem, piłem też piwa na US04, takie kupione rzemieślnicze i one były dobre. Dobre piwo. Dobre piwo zrobiłem. Ach, czuć. Oj, troszkę się ogrzało już. No kawa jest dominująca, ale to właśnie o to chodzi. Ja jestem słaby. Ej! Boguś! A nie ma Bogusia. Ok. Kawa jest, kawa jest dominująca, ale ja tak chciałem. No, wiem, że nie jestem sam w, takim, w takich zachciankach że to może nie jest nic oryginalnego, ale ja lubię, że jak piwo się nazywa kawowe to jest kawa tam. Bardzo dobre. Jestem bardzo zadowolony. Dałem już te, takie dwa piwa komuś, ale z zastrzeżeniem, że mam wypić dopiero jak yy. Jak zadzwonię i powiem, że można. Więc dzwonię i powiem, że można, bo, bo można, naprawdę. Kurczę. Jestem domowym piwowarem, robię dobre piwa. Dobrze, na, na chwilę się rozłączam. Zaraz będę sprawdzał belgię tych Hefewajcenów. Mam nadzieję, że one już są ustabilizowane. Jest bardzo gorąco, trochę ten ostatni dzień. No, już fermentacja właściwie się skończyła, więc mam nadzieję, że te... że ten wajcen się nie... już ta temperatura mu nie, nie będzie przeszkadzać. Dobrze, nie odbiera ten ktoś, nie żałuje, nie będzie pił na razie piwa. Dobrego piwa. O! Ale czuć to, co w stołcie powinno być czuć. Taką Coś palonego. Coś... czekoladowego. I kawa. Zajebiście. Dobra. To tyle. Teraz będę mierzył w Wajcenie. Może jeszcze się połączę, może nie. Kurde, zrobiłem znowu dobre piwo. Nie będzie... nie będzie przelewania Wajcena bo jeszcze żrą te wrożdże tam gdzie mam wrzucone te Jacks M20 no to przez ostatnie dwa dni jeszcze 30 spadło te Safebrue WB06 już nie żrą stabilne no ale nie będę jednego przelewał a drugiego a drugiego nie więc wszystko przeleję jednego dnia poczekam, może jeszcze jeden dzień, może dwa i myślę, że to już się skończy. Temperatura znacznie wzrosła, więc może i, on, że i te drożdże się tam uaktywniły i jeszcze posprzątają po sobie. Nic, mam <coughs> nadzieję, się złego tutaj nie stanie, a na pewno prędzej coś złego się stanie, jak przeleje takie fermentujące jeszcze piwo, więc poczekam. Natomiast jeszcze chwila. Jeszcze, jeszcze parę słów o tym stołcie kawowym cierpkość cierpkość z kawy pochodzące zapewne ja to postrzegam jako plus no bo w końcu piwo jest kawowe i ma być kawowe no to, to jest takie, taka cierpkość jakby się pogryzło ziarno palone ziarno kawy Coś takiego. Nie ma kwasu żadnego. Ta z takiej jakby z takiej kawy, która. która nie wiem, takie fusy od czy coś i one są takie jakieś. No nie wiem. No nie ma. Tak czasami kawa bywa taka kwaśna. Tutaj tego nie ma. To jest. Nie wiem, może dobrej kawy użyłem. Miałem jakąś jako prezent kawę niemieloną, a z taką kawą nie mam zrobić bo nie mam żadnego młynka, żadnego ekspresu, mogłem ewentualnie do pracy zawieźć, ale po prostu wsypałem takie ziarna kawy y, do kotła i wsypałem potem, tak jak się chmiel sypie do fermentacji na zimno, to ja wsypałem takie palone ziarna kawy y, no i udało się udało się Wasze zdrowie. No dobrze, a tak jeszcze z zupełnie innej beczki. To. Obiecuję sobie, że może nie, nie będzie to takie twarde postanowienie, że już te, typu już nigdy, ale na pewno sobie obiecuję to, że postaram się nie, nie mówić do mikrofonu, o mówieniu do mikrofonu. Posłuchałem kilku podcastów o podcastach, o tym, jak to ludzie cały czas się zarzekają, ojej, nie będę teraz ale bełkocze, ale coś tam. Nie, nie, nie. Ja postanowiłem sobie, że spróbuję tego nie, nie robić, spróbuję tak nie mówić. To jest po prostu bez sensu. To czy bełkoczy, czy nie Bełkocze jest sprawą wtórną, czy ktoś tego słucha, czy nie słucha, no to sobie sam to oceni, czy ja był kocze. Ja nie będę sobie rzucał sam koła ratunkowego w stylu wiem, że był kocze, więc, więc e, ocencie mnie trochę łagodniej. Zresztą tak naprawdę słowo daję, że zupełnie nie liczę na to, że ktoś tego słucha. E, mówię sam do siebie. Kiedyś nagrywałem już podcast, posłuchałem tego po kilku latach i to było po prostu przyjemne doznanie, więc tego też pewnie wysłucham po kilku latach. A mam nadzieję, że za kilka lat też będę ważył piwo i te wspomnienia z pierwszych warek w jakiś sposób będą dla mnie yy, miłe, jakieś przyjemne i, i, i może wtedy sobie powiem ale żeś Bartek dał ciała z tym kawowym stałtem przecież tego się nie dało pić. No tak w każdym razie dzisiaj, dzisiaj jest mój dobry dzień, szczęśliwy dzień, bo, bo uważyłem. Mam na koncie trzy warki, w tym dwie dobre. To już większość jakby nie było, więc. Więc dobrze jest, to, po dobrej stronie mocy jest moje ważenie. Zauważyłem tutaj w garażu jakieś jeszcze drobinki szkła z rozbitej butelki, która mi się kiedyś tutaj stłukła. No i tak, no i co? No i... No powiem to, bo trudno nie wspomnieć o tym, że jutro jest mecz Polska-Szwajcaria w jednej ósmej finału, już w fazie pucharowej. Polacy dotarli do tej fazy nie żadnym tam Simspendem nie, żadne tam szczęście. Nie oglądając się na wyniki w innych, innych meczy, innych grup. Nie musiało być tak, że jak San Marino wygra z Niemcami 7-0, a w innym meczu będzie wynik dokładnie 4-4, to wtedy Polska awansuje. Tylko po prostu wyszli z drugiego miejsca, pewne, z pewnego drugiego miejsca mając na koncie dwie wygrane i remis z mistrzami świata, po moim zdaniem wciąż to będę powtarzał w wyrównanej grze i w zasadzie mógłbym powiedzieć, że był to remis ze wskazaniem. Polacy stworzyli sobie więcej dobrych sytuacji, więcej stuprocentowych sytuacji, których nie, niestety nie wykorzystał. Arkadiusz Milik, to będzie kiedyś być może historyczne, że był taki sobie pan Arkadiusz, mistrz Europy 2016 roku, który notorycznie podłował, a mimo to zdobył Mistrzostwo Europy, czego serdecznie, z całego serca życzę jemu i sobie. Co tutaj jeszcze by powiedzieć. Skoro już się do, dorwałem do głosu. Skoro już yy, włączyłem ten mikrofon, jestem naprawdę nakręcony i szczerze uradowany tym filmem Naprawdę. Nie? No w końcu ten yy, podcast, yy, to co nagrywam ukazuje się na stronie yy, mojego domowego browaru. Yy, więc. Takie momenty, kiedy jestem zadowolony z jakiegoś piwa swojego będą tutaj szczególnie podkreślane, celebrowane i mam nadzieję częste, bo ten wajcem, który sobie tam bombluje, jeszcze bąbluje, mimo że, że wydaje się, że ta fermentacja już dobiegła końca albo już tuż, tuż, za chwilę dobiegnie końca, to ona sobie tam bąbluje. I y, takie pierwsze próby z pipetki podczas mierzenia ekstraktu. No, obiecujące, obiecujące. Świetne, świetny kawowy stoł. Zostawia posmak takiej mocnej kawy na języku. No, po prostu espresso. świetne, świetne, Bardzo jestem zadowolony. Bardzo. W moim konkursie PiS, moich PiS domowych naprawdę zajmuję pierwsze miejsce w kategorii w kategorii, w kategorii stołów kawowych. No. Wiem, że to jest y, dosyć łagodna ocena, bo dzięki temu, dzięki temu hmm, będę mógł mieć bardzo dużo PiS na pierwszym miejscu. No ale w gruncie rzeczy o to chodzi, żebym mógł się tutaj y, połechtać swoje ego. Świetno, naprawdę, mam się czym pochwalić. W poniedziałek y, to piwo ląduje u mnie w pracy, wśród kolegów. Do spróbowania. Koniec. Żegnam się. Y, mówił do Was. bo W ogóle jeszcze muszę się przedstawić, bo Przecież no to jest bez sensu, jak ktoś ewentualnie kiedyś trafi na ten plik, tak po prostu gdzieś mu wyląduje na dysku, yy, spadnie gdzieś z gwiazd z internetu, przez powietrze, przez kable przejdzie i wyląduje gdzieś w waszych słuchawkach, w waszych, w waszych odtwarzaczach. No w moim wyląduje kiedyś. I mogę, a mogę nie pamiętać o co chodzi, bo mogę być właśnie po jakimś kawowym stałcie. To muszę, muszę to zrobić. I to bez takich głupawych, długich zbędnych dygresji. To jest podcast 314 wO.pl na stronie 314 wopl Nazwa pochodzi z tego, że 3,14 to jest pi, liczba pi, wo to jest po prostu wo, w związku z tym razem tworzy to wdzięczną, pięcioznakową nazwę domeny yy, piwo. Yy, tak sprytnie obszedłem yy, to, że domena piwo zapewne, jak ją chciałem zarejestrować, była już, była już zajęta czyli 314 wpl Mówił do Was piwowar Bartek. Do usłyszenia kiedyś, może nawet już yy, jutro przy przelewaniu, albo pojutrze przy przelewaniu wajce na, na cichą fermentację i chmieleniu go. Ponieważ chmielenie mam zamiar od, od razu od razu nachmielić na zimno bez żadnych tam przerw. Przepraszam. Bąbelki z piwa wracają. I dobrze, i dobrze. Świetne piwo, świetne. Do usłyszenia.